Otwórzmy proszę Ewangelię Mateusza, 24 rozdział. Rozważamy fragment, w którym Pan Jezus odpowiada na pytanie uczniów. Wierz trzeci mówi nam, że gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca tego wieku. U nas jest końca świata przetłumaczona, ale dosłownie to jest końca tego wieku. I to pytanie dotyczy tego wszystkiego, o czym czytaliśmy w poprzednich trzech rozdziałach, gdzie Pan Jezus prowadzi dość trudny dialog ze starszymi izraelskimi, wykazując im ich obłudę, wykazując im ich niewiarę, wykazując im ich nieposłuszeństwo. I tak naprawdę oni są jedynie reprezentantami, tego nieposłuszeństwa i tej niewiary i tego zła, które przez całe wieki miało miejsce wśród Żydów. Oczywiście były szlachetne wyjątki, byli prawdziwi kapłani, byli prawdziwi królowie, ale niestety historia Izraela jest historią odrzucenia Boga, jest historią łamania Bożego Przymierza, jest historią buntu. I Pan Jezus w czasie tego dialogu tych starszych żydowskich, którzy mniemali, że są lepsi od pozostałych pokoleń, którzy mniemali, że gdyby żyli za ich czasów, nie dopuściliby się takich przestępstw, jakich oni się dopuścili. Pan Jezus wykazuje im, że wcale z nimi nie jest lepiej, że są w równie tragicznym położeniu. I Pan Jezus zapowiada odebranie im Królestwa Bożego. I zapowiada pozostawienie ich domu pustym, spustoszonym. I kiedy wychodzili ze świątyni, uczniowie chcieli wskazać Panu Jezusowi na piękno tego budynku. Na piękno kamieni, piękno ozdób, klejnotów, które tam się znajdowały. A Pan Jezus rzekł do nich w wierszu drugim, o tym czytamy, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. I tego dotyczy to pytanie uczniów, kiedy to się stanie, kiedy te rzeczy się wydarzą, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca tego wieku. Czytaliśmy te pozostałe, następne wiersze, w których Pan Jezus zapowiada różnego rodzaju tragedie, jakie będą miały miejsce na ziemi, ale mówi, to jeszcze nie teraz, to jeszcze nie teraz, to jeszcze nie ten czas. Nie, daj, nie lękajcie się, nie dajcie się zwieść tym, którzy wam będą mówili, że to już, już przyjdzie wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Wiersz dwunasty mówi o tym, iż rozmnoży się bezprawie miłość wielu oziębnie, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Pan Jezus też mówi o powołaniu Kościoła w tych trudnych czasach, mówi o głoszeniu Ewangelii po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i mówi, wtedy nadejdzie koniec. I w wierszu 15 pojawia się to wyrażenie, którym ostatnio próbowaliśmy tutaj się tutaj zająć. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta niech uważa, wtedy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 Przepowiedziałem wam, gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Nie jest to łatwy fragment, nie jest to jednoznaczny fragment. Jest tutaj wiele różnych koncepcji, jak należy to wyjaśnić, jak należy to rozumieć. I w tym moim tutaj rozważaniu nie chodzi o to, żeby teraz oprzeć się na tej czy innej koncepcji, czy wam tutaj przedstawić jakąś jedyną właściwą interpretację. Bardziej moim zamysłem jest przyjrzeć się tym rzeczom, rozważyć je i przygotować się na różne ewentualności. Powróćmy dzisiaj na chwilę jeszcze do tej ohydy spustoszenia, o której tutaj czytamy w wierszu piętnastym. Jest to ohyda, o której mówił prorok Daniel. I czytaliśmy z ósmego rozdziału Księgi Daniela ten enigmatyczny fragment, w którym Daniel widzi rzeczy przyszłe. Rzeczy, w które Bóg zapowiada, że muszą przyjść na jego naród. W pierwszym wierszu czytamy, że było to w trzecim roku króla Belsazara, Księga Daniela, ósmy rozdział. Jest to ostatni okres panowania Babilonu i wtedy Danielowi dane było widzenie. Zdawało mu się, że jest w twierdzy Suzie, w krainie Elam. To była stolica tego kraju. I Daniel mówi, że jest w twierdzy czy w zamku w Suzie, a więc w samym centrum stolicy. Znalazł się nad rzeką Ulaj. To był taki kanał, tak naprawdę, łączący dwie rzeki, przepływający przez to miasto, w samym centrum miasta. I mówi, że gdy podniosłem oczy, widziałem, a oto Baran stanął na brzegu rzeki. Miał dwa rogi, oba rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a ten dłuższy wyrósł później. Widziałem jak baran budł na zachód i na północ i na południe, a żadne zwierzę nie mogło mu się oprzeć i nikt nie mógł wyratować z jego mocy. Robił co chciał i był coraz silniejszy. A gdy nad tym się zastanawiałem, oto nadszedł kozioł z zachodu, po powierzchni całej ziemi, nie dotykając ziemi. A ten kozioł miał między oczami jeden róg. A gdy przyszedł do barana, mającego dwa rogi, którego widziałem na brzegu rzeki, uderzył na niego z całej siły. I widziałem, jak natarł na barana, a rozjuszywszy się nań, uderzył na barana, złamał oba jego rogi. A baran nie miał siły, by mu sprostać. I rzuciwszy go o ziemię, zdeptał go, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z mocy kozła. A kozioł wyrósł bardzo, a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg i na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba. A z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi i ku prześlicznej ziemi. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebiańskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd i podeptał ich. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, także odjęta mu została codzienna ofiara, i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa, prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił. Jak długo zachowuje ważność widzenia dotyczące stałej, codziennej ofiary? I tutaj mamy to wyrażenie przestępstwa, pustoszenia i bezczeszczenia świętego. U nas jest świątyni, ale tak jak wyjaśnialiśmy, to użyte słowo oznacza, po prostu jest to przymiotnik, który oznacza świętego. Pustoszenia i bezczeszczenia świętego i deptania Prześlicznej ziemia, więc tutaj też widzimy wyraźnie, ta prześliczna ziemia jest odniesieniem do ziemi Izraela, do Kanaanu, gdzie oni mieszkali. A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków, czyli dokładnie 6 lat i 4 miesiące. Potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Święte zostanie oczyszczone, dosłownie, przywrócone na właściwe miejsce. A gdy ja, Daniel, miałem to widzenie i starałem się je zrozumieć, wtedy stanął przede mną ktoś, kto wyglądał jak mężczyzna. I usłyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał. Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. Wtedy rzekł do mnie, „Zważ, synu człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. A gdy On mówił ze mną, padłem nieprzytomny twarzą na ziemię, lecz On dotknął się mnie i postawił mnie na nogi i rzekł, oto ja objawię Ci, co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu, bo widzenie dotyczy czasu końca. I teraz mamy wyjaśnienie, do tego nie zdążyliśmy dojść ostatnio, ale chciałem przeczytać cały ten fragment, żebyśmy teraz widzieli, czego dotyczy to wyjaśnienie. Zobaczcie, jak tutaj Danielowi jasno jest przedstawione, o czym tutaj jest mowa, które zwierzę, co symbolizuje. I to jest niezwykle ważne, bracia i siostry, kiedy czytamy Słowo Boże i znajdujemy w Słowie Bożym wyjaśnienie, to nie sięgajmy po żadne inne wyjaśnienia. To wydaje się oczywiste, ale niestety dla wielu nie jest. Wielu ludzi, mając wyjaśnienie podane w Słowie, nadal wymyślają swoje wyjaśnienia. To jest karygodne. Jeśli znajdujemy w Słowie Bożym jasne wyjaśnienie tego, o czym jest mowa, to tego się trzymajmy, bo to jest Boże wyjaśnienie. Nie wymyślajmy czegoś swojego. A więc popatrzmy jakie jest wyjaśnienie i o jaki czas końca tutaj chodzi, bo to jest ważne. Jeśli zrozumiemy wyjaśnienie, wtedy też zobaczymy, w jakim sensie Daniel posługuje się tym terminem końca czasów, dni ostatecznych. My posługujemy się nim w pewnym znaczeniu. Kiedy my mówimy koniec czasu, dni ostateczne, to co myślimy? Koniec świata, przyjście Chrystusa. Ale czy zawsze, kiedy w Piśmie znajdujemy tego typu wyrażenie, o tym jest mowa? Najczęściej tak zakładamy, ale powinniśmy przeczytać wyjaśnienie, żeby się upewnić, czy dobrze zakładamy, czy rzeczywiście o takim końcu jest tu mowa. A więc zobaczmy, jakie jest wyjaśnienie. Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji. I tak było. Historia pokazuje nam, że Babilon został pokonany przez Persów. Później Medowie dołączyli się do nich. Stąd mamy jeden dłuższy róg, drugi krótszy róg. Jedno królestwo było potężniejsze, drugie było nieco słabsze, ale razem stanowiły jedność. I ich symbolem był baran. Rzeczywiście, nawet przywódca nosił na swojej, jak to nazwać, rodzaj korony barana. Oni nosili takie jakby medale z tymi baranami. To był ich symbol. A więc prorok Daniel tutaj, mając tą wizję tego barana, zobaczył historyczną przyszłość. Te wydarzenia miały miejsce jakieś 500 lat przed narodzeniem Chrystusa. To jest okres, w którym Daniel prorokuje. Pamiętacie, jest ta historia, kiedy król babiloński urządza ucztę i bierze sobie święte naczynia ze świątyni, które jego ojciec zrabował i pojawia się ręka, która pisze na ścianie. I tam jest ten sam wyrok. Jesteś skończony. Zostałeś zważony, znaleziony lekkim. I tej nocy jeszcze król perski Dariusz najechał go, pozbawił go królestwa i rzeczywiście Persowie i Medowie stali się potęgą. Ale czytamy, że ta potęga nie trwała zbyt długo. Kozioł to król grecki. Po okresie jakichś dwustu lat ich potęgi pojawia się nowe królestwo, pojawia się król grecki. A wielki róg, który jest między jego oczami to król pierwszy. Jest to bardzo znany król, Aleksander Wielki, który mając 21 lat był generałem armii, kiedy miał 26 lat podbił całą niemal ziemię, w ciągu 5 lat jak ten kozioł lecący nad ziemią, po prostu z taką prędkością się poruszał, odnosił takie zwycięstwa, to było coś niesamowitego. O nim napisane są wielkie tomy, to czego on dokonał w tak krótkim czasie było czymś niespotykanym, niesamowity generał, niesamowite zwycięstwa, niesamowite podboje. A to, że został złamany, a cztery inne wyrosły zamiast niego, znaczy z jego narodu powstaną cztery królestwa, ale nie z taką mocą, jaką on miał. Aleksander, wielki, w wieku 32 lat, nagle umarł. Miał 32 lata i cała jego potęga, wszystkie jego dokonania, wszystko się skończyło. Jeszcze za swego życia rozdzielił, swoje królestwo Wiedział, że jego dzień nadchodzi. Różne są spekulacje co do jego śmierci, ale wygląda na to, że był świadomy, że już nie ma dla niego ratunku, że musi umrzeć. I rozdzielił swoje królestwo najpierw na pięciu, ale później czterech generałów objęło władzę i jego królestwo zostało podzielone na cztery mniejsze. I czytamy, że pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary powstanie król zuchwały i podstępny. A więc o jakim końcu tu jest mowa? Pod koniec ich królowania. Czytamy, że jego siła będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia. To jest ten mały róg, który wyrasta z jednego z tych czterech. Powstaje ktoś nowy. Ktoś, kto spowoduje okropne nieszczęścia. I czytamy, że szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu. Zniszczy możnych i lud świętych. Pamiętacie, jak w wizji Daniel widział o nim, że strąci zastępy niebiańskie, że strąci gwiazdy. Tutaj mamy wyjaśnienie, o czym jest mowa. Nie to, że aniołów strącił z nieba, ale czytamy, że tymi gwiazdami i zastępami niebiańskimi ewidentnie są możni Izraela, są przywódcy Izraela, jest Boży Lud. Tak zresztą Józef widział w swoim widzeniu, pamiętacie, miał to widzenie jako młody chłopiec, kiedy jedenaście gwiazd kłaniało się przed Nim i Słońce, i Księżyc. I ojciec, i matka dobrze zrozumieli, że nie chodzi o to, że całe niebo się przed Nim pokłoni, ale że to o nich jest mowa, że to Jego rodzina jako ród Izraela. A więc tu jest niezwykle ważne, żebyśmy czytając tego typu miejsca uczyli się odczytywać te biblijne symbole, Porównać ze sobą te wiersze, które były wcześniej, z tymi wierszami, które były później, aby właściwie odczytywać zamierzenie Boże, które jest nam bardzo często podawane w taki symboliczny sposób. Musimy szukać w innych miejscach słowa, najczęściej bardzo blisko to znajdziemy, a czasami gdzieś trzeba sięgnąć do dalszej części tej samej księgi, czasami trzeba wyjść poza księgę, ale najczęściej gdzieś kontekst nam pozwala zobaczyć, o czym jest mowa. I nie robić z tych rzeczy czegoś, co nam się wydaje, że tam jest, ale po prostu przyjąć tą interpretację, która nam została podana. Czytamy, że działając podstępnie, dzięki mądrości, będzie miał powodzenie, będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt albo władcy władców, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. A widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą. Ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach. Pytanie, po ilu dniach? Przeczytam teraz z księgi, z której normalnie nie czytam. I pewnie wy też nie czytacie. Z księgi apokryficznej, z księgi machabejskiej, która nie jest księgą natchnioną, ale zawiera pewne historyczne informacje. Księgi te były pisane jakieś 100 lat przed Chrystusem, a więc mamy dosyć długi okres historii, który minął od proroctwa, które wypowiedział Daniel. I zobaczcie, jak rozpoczyna się ta księga. Aleksander, syn Filipa Macedońskiego, wyruszył z kraju Kittim, czyli z Grecji. I po zwycięskich walkach pokonał Dariusza, króla Persów i Medów. I w jego miejsce objął panowanie. Najpierw nad Helladą. Prowadził on wiele wojen, zdobył wiele umocnionych miejscowości i wytracił królów rządzących na swych ziemiach. Przeszedł on aż na krańce świata, a nabrał łupów od wielu narodów. Cała ziemia przed nim zamilkła, jego zaś serce wzbiło się w pychę. Zebrał bowiem bardzo liczne wojsko i rządził państwami, narodami, i władcami także płacili mu daniny. Potem jednak padł na łoże i uświadomił sobie, że będzie musiał umrzeć. Przywołał więc najdostojniejszych swoich wodzów, tych, którzy od młodości z nim razem byli wychowani i jeszcze za życia rozdzielił swoje królestwo pomiędzy nich. Aleksander zmarł po dwunastoletnim panowaniu, a jego wodzowie objęli władzę, każdy nad swoim działem. A po jego śmierci wszyscy włożyli sobie na głowy diademy królewskie, po nich zaś ich synowie przez wiele lat i dokonali wiele złego na ziemi. Tutaj mamy historyczną relację tego, o czym mówił prorok Daniel i co już się wypełniło. I czytamy, że z pomiędzy nich, tych następców Aleksandra Wielkiego, czyli z jednego z tych królestw, wyszedł korzeń grzechu, Antioch Epifanes. Syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik. Tam była wojna, on dostał się w ręce. Rzymian był tam jako zakładnik, ale później został wyzwolony i zaczął panować w 137 roku panowania greckiego. To był jakiś rok 170 przed Chrystusem. W tymto czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarłomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc, Pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili. Pojawili się w Izraelu ludzie, którzy mówili, trzeba zaprzyjaźnić się z poganami. Przez to, żeśmy stracili z nimi relacje, przez to, żeśmy tak się oddzielili, przez to, żeśmy tacy odseparowani, poniwoli babilońskie, babilońskiej oni bardzo strzegli się bałwochwalstwa, pilnowali zakonu i starali się żyć według Bożego Prawa. Ci mówią, to nam nie przynosi korzyści. Nawiążmy bliższe relacje z poganami. I słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś z pomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, Antiocha, A on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie zwyczaje. W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów. To nie było takie gimnazjum, jak dzisiaj mamy, była to swego rodzaju szkoła sportowa. Ćwiczono tam mężczyzn do udziału w różnych zawodach, ale też helenizowano ich, to znaczy uczono ich greckich obyczajów, wierzeń, całą tą grecką filozofię pogańską, wpajano w dzieci Izraela. W Jerozolimie więc wybudowali to gimnazjum według pogańskich zwyczajów. Pozbyli się też znaku obrzezania. Przestali obrzezywać swoje dzieci i odpadli od świętego przymierza. Sprzęgli się też z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co złe. Kiedy Antioch opanował królestwo, uznał, że może rozciągnąć swoją władzę na ziemię egipską. To, co Daniel mówił, uderzy na południe, na Egipt. I że w ten sposób będzie królowo nad dwoma państwami. Wkroczył więc do Egiptu z wielkim wojskiem i rydwanami, słoniami, konnicą i silną flotą i prowadził wojnę przeciwko Ptolemeuszowi, królowi Egiptu. Ptolemeusz wycofał się przed nim i uciekł, a padło wielu zabitych. W Egipcie zdobyli obronne miasta i zabrał Antioch łupy zdobyte w ziemi egipskiej. Tak jak Daniel zapowiedział, zdobył tą południową część. Również historia nam mówi, że uderzył, tak jak Daniel mówił, na północ i na wschód i tam dotarł aż do Armenii. Dokładnie tak jak Daniel zapowiadał. I czytamy, że po zwycięstwie nad Egiptem w 143 roku Antioch wycofał się i z wielkim wojskiem wyruszył przeciw Izraelowi i przeciwko Jerozolimie. W swojej pysze wtargnął do świątyni i zabrał złoty ołtarz i świecznik razem z tym wszystkim, co do niego należało. Stół pokładny, naczynia do ofiar płynnych, czasze, złote kadzielnice, zasłonę, wieńce, złote ozdoby świątynnej fasady i wszystko połamał. Zabrał złoto, srebro, kosztowne naczynia, zabrał też ukryte skarby, które odnalazł. Zabrawszy to wszystko odszedł do swego kraju, a w Jerozolimie uczynił rzeź. I przemawiał z ogromną pychą. Na Izraela zaś spadła głęboka żałoba po wszystkich ich siedzibach. To dopiero początek jego spustoszenia w Jerozolimie. Po dwóch latach król posłał do miast ludzkich przełożonych nad Mizyjczykami, a on przybył do Jerozolimy w otoczeniu licznego wojska. W zdradliwy sposób zapewniał ich o pokoju, a oni mu uwierzyli. Wtedy nagle napadł na miasto, zadał im wielką klęskę i z pomiędzy Izraela zginęło wielu ludzi. Zabrał łupy zdobyte w mieście, potem zaś miasto spalił, a domy jego i otaczające je mury porozwalał. Kobiety i dzieci wzięli do niewoli, bydło zaś sobie przywłaszczyli. Miasto Dawidowe otoczyli wysokim i mocnym murem i obronnymi wieżami. Także stało się dla nich warownią. Tam osadzili grzeszny naród i ludzi wiarołomnych, a ci się tam obwarowali. Nagromadzili sobie broni i żywności, złożyli tam łupy zdobyte w Jerozolimie i stali się groźną matnią. Zamek stał się dla świątyni zasadzką i złośliwym przeciwnikiem Izraela bez przerwy. Król wydał dekret dla całego państwa. Wszyscy mają być jednym narodem, i niech każdy zarzuci swoje obyczaje. Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat. Król posłał swoich wysłańców do Jerozolimy i do miast ludzkich z pisemnym poleceniem, żeby postępować według obyczajów, które dla kraju były obce żeby w świątyni zaprzestano składać całopalenia, ofiary krwawe, a także ofiary płynne. Dokładnie to, co prorok Daniel zapowiadał, że to wszystko zostanie zniesione. Na jak długo? Na 6 lat i 4 miesiące. Dokładnie taka była historia. Natomiast sporządzono ołtarze, święte gaje i posągi bożków oraz składano na ofiarę mięso świń i innych nieczystych zwierząt. Zabraniali obrzezywania, a dusze swoje brukali wszystkim, co jest nieczyste i światowe. W ten sposób mieli zapomnieć o prawie i zarzucić wszystkie jego nakazy. Kto by zaś nie postąpił zgodnie z królewskim rozporządzeniem, miał być ukarany śmiercią. Tu mógłbym czytać dalej, ale już nie będę czytał. Jeśli ktoś z was chciałby więcej na ten temat poczytać, Józef Flawiusz, żydowski historyk, opisuje te czasy bardziej graficznie chociaż przeczytanie tego, co tutaj dalej jest napisane w tej księdze machabejskiej naprawdę budzi grozę. Z jednej strony było to wyrazem ich nieposłuszeństwa, z jednej strony było to wyrazem ich odstępstwa od Boga, tego, że zaprosili Go, otworzyli się na to, chcieli więcej świata, dostali więcej świata i dostali władcę tego świata, który ich tępił, który ich niszczył. Historycy mówią, że zginęło 30 do 40 tysięcy Żydów w tamtym czasie. Został postawiony w miejscu najświętszym, Ołtarz dla Zeusa, jego podobizna tam się znalazła. To jest niezwykłe, że Bóg Izraela na to wszystko pozwolił. Ale tak jak Danielowi zapowiedział, będzie miał powodzenie, będzie mógł to wszystko robić. I Pan Niebios patrzył na to z góry i pozwolił na to całe zło, na to całe bezprawie, na tą całą grzeszność, aby się działa w Jego domu, w tej świątyni odbywało się wszelkiej maści nieprawość i nieczystość świątyni Boga Żywego. I Bóg na to pozwolił, przez ten okres, który zapowiedział. Dalsza część tej księgi mówi o tym powstaniu machabejskim. I kiedy przychodzi ten dzień śmierci Antiocha, ta księga mówi o jego rzekomej skrusze. W szóstym rozdziale możecie o tym przeczytać, będąc w dalekim kraju, kiedy dowiedział się, że ma umierać. I rzekomo przepraszał i zwracał te święte naczynia. Czy ta księga mówi prawdę w tej kwestii? Nie wiem. Takie jest jej świadectwo. To, co natomiast tu jest napisane, jest potwierdzone przez inne źródła historyczne. Rzeczywiście Antioch Epifanes postawił ochydę spustoszenia w świątyni. I tak Żydzi rozumieli, że to proroctwo Daniela tu się wypełniło. Że to, co zapowiedział prorok Daniel, to były te rzeczy, o których mówił. I że ten koniec czasu, o którym mówił Daniel, oni rozumieli, że dotyczył tych rzeczy, które tutaj się skończyły. Jakkolwiek ta fraza ochydy spustoszenia pojawia się jeszcze kilkakrotnie w tej księdze, nie kończy się tutaj. Nie będę dzisiaj już czytał tych innych miejsc, ale możecie przeczytać sobie pozostałą część księgi Daniela. I zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, jak Daniel w kolejnych fragmentach, szczególnie 11 i 12 rozdział księgi Daniela, ostatnie dwa rozdziały, w jaki sposób tam mówi o tej ochydzie spustoszenia. I ciekawym jest, że Pan Jezus, odpowiadając na pytanie uczniów, odnosi się do czegoś, co w mniemaniu Żydów już się wypełniło. A Jezus mówi, gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, kto czyta, niech uważa, wtedy uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie i to szybko. I co się stało? W 66 roku wybuchło żydowskie powstanie. Żydzi postanowili oswobodzić się z władzy Rzymu i odnosili wiele sukcesów. Pokonywali Rzymian do czasu, kiedy Rzymianie nie wezwali posiłków i kiedy nie natarli na nich z taką siłą, że Żydzi zostali zmiażdżeni. Oto wojska rzymskie zaczęły otaczać święte miasto i wszyscy mieszkańcy Judei, którzy tam byli, okolicy, schronili się do miasta, myśląc, że Bóg ochroni swoje miasto. Chrześcijanie natomiast Mieli wyraźne ostrzeżenie pana Jezusa, aby kiedy zobaczą ohydę spustoszenia na Miejscu Świętym, niechaj uciekają. I tu jest, tu jest ta dyskusyjna kwestia, czym była ta ohyda spustoszenia. Otwórzmy, proszę, Ewangelię Łukasza, 21 rozdział. I zobaczmy, jak to Łukasz opisuje. To powinno nam pomóc w zrozumieniu tego określenia. 21 rozdział Ewangelii Łukasza. Niektórzy mówią, nie możemy łączyć tych dwóch fragmentów. Łukasz tutaj mówi o zburzeniu Jerozolimy, a Mateusz mówi o końcu świata. Jak słyszę coś takiego, to mi ręce opadają. Jak nie mamy łączyć tych dwóch fragmentów, kiedy dokładnie jest ten sam kontekst tej samej wypowiedzi? Siódmy wiersz 21 rozdziału Ewangelii Łukasza, zobaczcie. Zapytali Go, mówiąc nauczycielu, kiedy więc to będzie i jaki będzie znak, kiedy to nastąpi. Co prawda tutaj nie powiedzieli, jaki będzie znak twego przyjścia i końca tego wieku, ale jest ten sam kontekst. Pan Jezus zapowiedział zburzenie Jerozolimy, przychodzą do Niego uczniowie, zadają Mu to samo pytanie, tyle że Łukasz je troszeczkę inaczej formułuje, skraca je, upraszcza je, zawęża je do tej jednej kwestii. Ale odpowiedź Pana Jezusa jest analogiczna. Jak czytacie dalej odpowiedź Pana Jezusa i porównacie z tym, co jest w Ewangelii Mateusza, Pan Jezus mówi dokładnie o tych samych rzeczach. O fałszywych prorokach, o trzęsieniach ziemi, o głodzie, o morze, o tych różnych tragediach, które mają przyjść. I teraz wiersz dwudziesty. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy, zobaczcie dokładnie to samo, wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni będzie bowiem wielka niedola na ziemi. Mateusz mówił wielki ucisk. Łukasz mówi, wielka niedola i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Porównacie te dwa fragmenty, zobaczycie, że Pan Jezus mówi o tym samym. Tyle, że zamiast mówić o chyda spustoszenia, mówi: gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska. Dlaczego nie mówię o chydzie spustoszenia, o której pisał prorok Daniel? Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Mateusz kierował swoją Ewangelię do Żydów i używał tych różnych żydowskich terminów, używał tych różnych żydowskich skrótów myślowych. Łukasz nie pisze w kontekście żydowskim, ale pisze pogan. Pisze do zacnego Teofila, Rzymianina i nie wdaje się w tłumaczenie tych żydowskich rzeczy, po prostu wyjaśnia mu o co chodzi. Używa terminu, które będą zrozumiałe dla Rzymianina i o czym mówi? Mówi o wojsku, które otoczy Jerozolimę, święte miejsce. Oto ochyda spustoszenia znalazła się w świętym miejscu. Kiedy mówimy święte miejsce, najczęściej myślimy to święte miejsce w świątyni i oczywiście bardzo często takie jest znaczenie, ale użyte tu greckie słowo nie oznacza świętego miejsca w świątyni, oznacza po prostu świętą lokalizację, święte miejsce w takim szerokim tego słowa znaczeniu. I w tym momencie porównując te dwa fragmenty, dla mnie staje się jasne o czym Pan Jezus mówi, kiedy mówi, żeby uciekać. Co się stało w roku 70, kiedy rzeczywiście wojska rzymskie otoczyły Jerozolimę? Była krótka chwila, naprawdę krótka chwila. Tam jest cała historia, nie będę już jej opowiadał, ale było coś takiego, że Rzymianie już weszli do miasta, już spalili część miasta i nagle z niewiadomego powodu wycofali się. Żydzi puścili się za nimi w pogoń i zaczęli ich pokonywać. Było coś bardzo dziwnego. Rzymianie mieli przewagę taką, że mogli ich zgnieść a jednak się wycofali. I w tym momencie chrześcijanie wszyscy uciekli i się uratowali. Uciekli w góry, tak jak Pan Jezus im powiedział. Ci, którzy uwierzyli, również niektórzy Żydzi, którzy uwierzyli tym słowom chrześcijan, bo chrześcijanie ostrzegali, żeby uciekać, żeby nie zostawać w mieście. Natomiast było wielu fałszywych proroków żydowskich, którzy mówili, Jerozolima nie padnie, Bóg nas ochroni, nic nam się złego nie stanie, jesteśmy bezpieczni. Chrześcijanie uciekli i ci, którzy usłuchali chrześcijan i zostali uratowani, Natomiast Rzymianie głodzili to miasto, otoczyli je później tak ścisłym murem, że nie było szansy ucieczki i działy się tam straszne rzeczy, matki jadły własne dzieci, był straszny głód i Rzymianie wymęczyli ich przez miesiące głodu, ponieważ było tylu tam ludzi, miasto było zatłoczone, bo wszyscy się tam schronili z okolic i potem natarli na nich i po kolei burzyli jeden mur po drugim i weszli do miasta i urządzili rzeź. Zginęło, szacuje się, między milion sto tysięcy, a milion dwieście tysięcy. Krew płynęła po ulicach. Świątynia została spalona, zburzona, nie pozostał kamień na kamieniu, tak jak Pan Jezus zapowiedział. A więc to, co Pan Jezus zapowiedział literalnie, wypełniło się w roku siedemdziesiątym. Jakkolwiek możemy zadać sobie pytanie, czy wszystko, co Pan Jezus powiedział, wypełniło się w roku siedemdziesiątym. Tak jak powinniśmy zadać sobie pytanie, czy wszystko, co zapowiedział prorok Daniel, wypełniło się za czasów Antiocha Epifanesa. I tutaj myślę, że dochodzimy do sedna problemu, jeśli chodzi o rozważenie biblijnych proroctw. Biblijne proroctwa bardzo często miały swoje przyszłe wypełnienie, najczęściej w niedługim czasie. To, co prorocy zapowiadali, Izajasz, Ezechiel, Daniel i inni prorocy, to miało swoje wypełnienie najczęściej w niedługim czasie. Literalne, dosłowne wypełnienie. Ale Bóg zapisał to wszystko w swojej księdze dla nas. Apostoł Paweł mówi, że te wszystkie rzeczy są zapisane dla nas, abyśmy z jednej strony patrząc wstecz historycznie czegoś się nauczyli, ale jak widzimy, pewne nawet z tych proroctw mają swoje jeszcze przyszłe wypełnienie. I tutaj spotykamy się z wielką trudnością, na ile mamy literalnie je traktować, a na ile mamy dostrzec w nich pewne rzeczy, które już się wypełniły, ale które jeszcze mogą się wydarzyć. Że to, co tam się stało, było zapowiedzią czegoś, co jeszcze może się wydarzyć i co już wielokrotnie się wydarzyło tak naprawdę. Antiochepifanes był swego rodzaju antychrystem. To, w jaki sposób traktował Boga, jak bluźnił Bogu, jak niszczył tych wszystkich, którzy się Jemu sprzeciwiali pokrywa się w wielkiej mierze z tym, o czym w Nowym Testamencie czytamy w odniesieniu do antychrysta, który ma przyjść na tą ziemię. I tutaj, jak wiecie, też toczą się debaty, kiedy, jak, kto to będzie, czy to będzie osoba, czy to będzie instytucja, czy to jest coś, co na przestrzeni wieków towarzyszyło Kościołowi i nadal towarzyszy. Nie jest to łatwe, gdyż te rzeczy, o których czytaliśmy tutaj w Ewangelii Mateusza, widzimy, działy się na przestrzeni wieków. Chrześcijanie byli prześladowani i są prześladowani. Dzisiaj są tak prześladowani, jak dotąd nigdy nie byli. W ubiegłym stuleciu szacuje się, że zginęło więcej chrześcijan niż na przestrzeni minionych dziewiętnastu stuleci. Dzisiaj są miliony chrześcijan, którzy żyją z codzienną groźbą utraty życia tylko dlatego, że są wyznawcami Chrystusa. My dzisiaj żyjemy póki co w kraju i w miejscu, gdzie nie grozi nam tego typu prześladowanie, ale nie wiadomo, czy to się nie zmieni. Natomiast jeśli jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, jesteśmy prześladowani, jesteśmy atakowani, jesteśmy pod ostrzałem. Jeśli prawdziwie opowiadamy się po stronie Jezusa, jeśli nie wstydzimy przyznać się do Niego, możemy spotkać się z różnego rodzaju formami nienawiści, wrogości i prześladowań. I bracia i siostry, musimy patrząc w świetle tych prorostw, w świetle tych zapowiedzi, ja nie przeczytałem tego wszystkiego tylko po to, żeby teraz zająć tutaj nasz czas jakąś historyczną wypowiedzią, ale chciałbym, żebyśmy bracia i siostry uświadomili sobie jedną rzecz. Daniel, Boży prorok, jest w obcej ziemi i oczekuje rychłego powrotu do domu, rychłego powrotu do swojej rodzinnej ziemi, odbudowy państwa. A oto przychodzi do niego anioł i zapowiada mu taką tragedię, takie cierpienie, takie zmaganie, które ma przyjść na Jego lud Uczniowie byli z Panem Jezusem I spodziewali się Jego przyjścia Ustanowienia Królestwa Mówili, kiedy Panie przyjdziesz, kiedy będzie Twoje Królestwo Kiedy już zasiądziesz na tronie, a my razem z Tobą A Jezus mówi, czekają Was prześladowania Będziecie w nienawiści u wszystkich narodów Będą Was zabijać Będą na Was kłamliwie mówić Będą Was oczerniać, oskarżać Spodziewajcie się wrogości Spodziewajcie się nienawiści Pierwszy Kościół żył nieustannie pod presją wrogości ze strony Żydów, ze strony Rzymu, z niezrozumieniem, w ciągłych prześladowaniach. A jednak wzrastał, a jednak się rozwijał, a jednak głosił Ewangelię. I patrząc dzisiaj na Kościół widzimy jakąś dziwną zasadę, widzimy coś dziwnego. Widzimy, że w tych krajach, gdzie Kościół jest prześladowany, gdzie jest represja, gdzie ludzie za posiadanie Biblii są wtrącani do więzienia, tam Kościół się rozwija, tam Kościół wzrasta, tam Kościół kwitnie. W krajach, gdzie ma wolność, gdzie ma swobodę, Kościół stygnie. Jest jakaś stagnacja, jest jakieś zaświadczenie, jest jakiś marazm duchowy. Z jednej strony modlimy się, Panie, dzięki Ci za pokój. Dzięki Ci, że możemy, tak jak tutaj, swobodnie się spotkać, bez groźby, że ktoś wpadnie, zastrzeli nas. Dziękujemy za to Bogu. Ale z drugiej strony naprawdę musimy mieć świadomość, jak taki stan jest niebezpieczny dla Kościoła. Jak wolność i swoboda, jaką pułapką są dla Kościoła, jakim zagrożeniem są dla naszego duchowego stanu. Kiedy się rozleniwiamy, kiedy jak Żydzi za czasów Antiocha Epifanesa myślimy, że możemy się przyjaźnić z tym światem, nie wiedząc, że stajemy się wrogami Boga. I patrząc na historię Kościoła widzę pewne fale, które przelewają się przez Kościół. Widzę czas pokoju i czas dostatku, który nie trwa zbyt długo. Niestety Bóg musi przychodzić do swojego kościoła i nim wstrząsnąć. I coś uczynić w tym kościele, żeby ludzi obudzić z tego snu, obudzić z tego letargu. Zmusić do gorliwości, do szukania Boga. I nie wiem, bracia, siostry, czy jest to możliwe, abyśmy w czasie takiego pokoju i w czasie takich możliwości szukali Boga i znaleźli Go. Wierzę, że jest to możliwe. I wierzę, że do tego ciągle się zachęcamy, wierzę, że do tego ciągle próbujemy jakoś siebie zawezwać, żebyśmy nie pozwolili sobie na letarg, żebyśmy nie pozwolili sobie na letniość, na byle jakość. I zastanawiam się, ilu z nas potrzebuje rewolucji, ilu z nas potrzebuje burzy, ilu z nas potrzebuje naprawdę jakiejś katastrofy, żeby w końcu zacząć całym sercem rknąć do Boga. Nikomu z nas tego nie życzę, ani sobie, ani wam. Ale z drugiej strony sobie myślę, co jest lepsze, czy lepsze byłoby to, gdyby w czasach Machabeuszy Izraelowi się powodziło, Izrael się rozwijał, zakładając kolejne gimnazja, przestając obrzezywać dzieci, przestając obchodzić szabaty, czcząc jakichś bożków w świętych gajach i mając gdzieś tam świątynię jachwy nadal. Czy nie lepsze było to, że przyszedł do nich Epifanes i dokonał takiego strasznego spustoszenia, tak iż wielu się ocknęło i wielu stanęło po stronie Boga Jachwe? Pozostawię was z tymi myślami, bracia, siostry. Historia i historycy poświęcili wiele miejsca Aleksandrowi Wielkiemu, natomiast bardzo niewiele miejsca Antiochowi Epifanesowi IV. Natomiast Bóg poświęcił niewiele miejsca Wielkiemu Aleksandrowi. Dużo więcej miejsca poświęcił temu małemu rogowi, który dokonał tyle spustoszenia. Wyznaczył mu konkretny czas, w którym będzie mógł dokonywać swoich zniszczeń. I ani dnia dłużej powiedział tyle nocy, tyle poranków i koniec. I to jest, bracia, siostry, coś, o czym też musimy pamiętać. Świat zupełnie inaczej ocenia historię. Świat zupełnie inaczej na innych rzeczach się koncentruje, a Bóg zupełnie inaczej. I jakże ważne jest, abyśmy my umieli słuchać Boga, umieli się koncentrować na tym, na czym Bóg się koncentruje, a nie poddawać się tym wszystkim nowinkom i tym wszystkim ciekawostkom i tym wszystkim, o czym mówi świat, i czym świat się ekscytuje i czego świat się boi, i czego świat oczekuje. Jakże ważne jest, abyśmy każdego jednego dnia wsłuchiwali się w Boży głos i umieli oceniać rzeczywistość, umieli oceniać to, co się dzieje, tak jak Bóg to czyni, wiedząc, że wszystko jest w Jego rękach, wiedząc, że czas zła, czas nieprawości nie będzie trwał wiecznie. Nawet kiedy przyjdzie ten ostateczny antychryst, Bóg ukróci jego działania. Bóg zatrzyma go, kiedy uzna, że jego czas się skończył. I tu jest nasza, bracia, siostry, ufność powinna być w Bogu, który ostatecznie nad wszystkim panuje. Bogu, który dopuszcza zło, który pozwala, by Jego świątynia była bezczeszczona. I Bóg dopuszcza do tego, żeby dzisiaj w Jego kościele działo się wiele zła, aby Jego świątynia dzisiaj była bezczeszczona. I to, co widzimy, powinno napawać nas naprawdę żalem i płaczem, widząc to spustoszenie dzisiaj w Bożej świątyni. Tą chydę spustoszenia, która trawi dzisiaj Boży Kościół na różnych frontach. Ale z drugiej strony nie możemy się załamać, z drugiej strony nie możemy popaść w jakiś gorycz i narzekanie i biadanie. Nie, nasze oczy muszą być zwrócone na Pana zastępów, do którego należy ostatnie słowo, który ustanowił Króla i ten Król przyjdzie i ten Król skończy z tymi wszystkimi rzeczami na tej ziemi. I my na Niego musimy mieć nasze oczy zwrócone. My Jego musimy wyczekiwać i dla Niego się przygotowywać, dla Niego się uświęcać, robić wszystko, żeby znalazł nas gotowymi na swoje przyjście. Kiedy Bóg powie koniec temu całemu złu, które dzisiaj czasami przytłacza nas. Ja czasami czuję się tak zniechęcony, jak słyszę o tym, co się dzieje w Kościele szczególnie. Bo to, że w świecie się dzieje źle, to się temu nie dziwię. Ale kiedy widzę tą ochydę spustoszenia w Kościele, naprawdę jestem załamany niejednokrotnie. I muszę swoje oczy znieść wyżej i mówić, Panie, wiem, że Ty jesteś Panem Kościoła i bramy piekielne nie przemogą Twojego Kościoła, że Ty ostatecznie zwyciężysz. Powstańmy, proszę, bracia, siostry, do modlitwy. Panie, modlę się, aby te nasze dzisiejsze spojrzenie na historię wzbudziło w nas właściwe refleksje, właściwe myśli. Ty, Panie, zapowiedziałeś te wszystkie rzeczy, które muszą przyjść na tą ziemię, tą oziębłą miłość wśród wielu, to zwiedzenie wśród wielu, tą wrogość świata, te prześladowania, te cierpienia, to wszystko, z czym dzisiejszy współczesny człowiek nie chce się pogodzić. Kiedy te rzeczy dzieją się, jakże często podnoszą się głosy oskarżeń przeciwko Tobie. Dlaczego do tego dopuszczasz? Dlaczego dopuściłeś do takich czy innych tragedii na tej ziemi? Gdzieś w tym wszystkim nie ma pokuty, nie ma gdzieś w tym wszystkim uniżenia się, nie ma dostrzeżenia naszego grzechu, który jest podstawą tego całego zła, naszego odstępstwa, naszej oziębłości naszego zeświadczenia i naszego porzucenia Ciebie jako pierwszego. Panie, modlę się, by te słowa, które dzisiaj słyszymy, pomogły nam, pomogły każdemu z nas zabiegać z gorliwością o nasz stan przed Tobą, o niedopuszczenie do siebie pobłażliwości, która musiałaby sprowadzić na nas Twój sąd, która musiałaby sprowadzić na nas Twoją karę, by nas ocucić, by nas potrząsnąć, by nas wyratować. Panie, modlę się o nas, by Twoje słowo było tym balsamem, tym lekarstwem dla naszych dusz, abyśmy słuchawszy Twego słowa, Twojego głosu, mieli wgląd w nasze serca, mieli wgląd w rzeczywistość, tak jak Ty ją postrzegasz i byli gotowi nieustannie porządkować nasze życie, nieustannie prać nasze szaty, Nieustannie odwracać się od wszelkiego grzechu, wszelkiej bezbożności i zabiegać o to, żeby pełnić Twoją wolę bezkompromisowo, bez względu na koszty, bez względu na reakcję ludzi wokół nas. Panie, dopomóż nam, prosimy. Dopomóż nam być gotowymi na dzień Twego przyjścia. Obyś w nas znalazł wiarę, gdy przyjdziesz. Prosimy o Twą pomoc. Amen.